Reklama radio afera dziewięćdziesiąt osiem i sześćdziesiątych megaherca. Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music. Poniedziałek, godzina 21. 9 minut po godzinie 21. Dobry wieczór, Etna, czyli Wulkan Muzyki Świata, po raz 857. Na antenie Radia Afera za sterami Szymon dopierała, przed mikrofonem Marcin Piosik, czyli meldujemy się po dwóch tygodniach w klasycznym składzie. Ja niniejszym dziękuję moim wielkanocnym zastępcom Ani Grzyb i Szymonowi za te właśnie zastępstwa. A dzisiaj, moi drodzy, wracamy na nasze stałe folkowe, etniczne światowe tory no i bym powiedział od razu ruszamy z kopyta ale zanim to, to ja tylko powiem od czego zaczęliśmy, bo to były takie dźwięki bym powiedział dosyć pod włos tak właśnie gra formacja Jarzmo, która w miniony piątek zaprezentowała się w takim programie Unplugged z inną bardzo ciekawą kapelą Daj Ognia, kto był ten pewnie potwierdzi, że, że było dobrze, a następnego wieczoru jeszcze żywiołak dorzucił, czyli można powiedzieć, że to był naprawdę mocny koncertowo weekend w Poznaniu. Oj, chcielibyśmy, żeby każdy weekend w naszym mieście tak wyglądał. No a dzisiaj, moi drodzy, kto zagląda na nasz fanpage Etna, czyli wulkan muzyki świata, ten już wie, czego może się spodziewać. Dzisiaj w bardzo poszerzonym składzie jesteśmy w tym studiu i bardzo się cieszę, że wreszcie nam się udało spotkać tak bezpośrednio. Parę razy rozmawialiśmy przez telefon przy okazji różnych premier, a dzisiaj Dzisiaj też premiera I, i, i właśnie dzięki temu jesteśmy tutaj wspólnie, formacja Surtarang. Dobry wieczór. Dobry, Dobry, wieczór. Wieczór. Dobry, Dobry wieczór. wieczór, witajcie, po raz pierwszy w, tutaj w Etnie, bardzo się cieszę, że, że jesteśmy w pełnym składzie, bo będzie można pogadać tak naprawdę o tym waszym składzie, z, z czym to się wszystko je. Hanka Łubieńska, Eryk Nowacki i Łukasz Jasiak, to jest właśnie zespół Surtarang, który, no tak jak mówię, u nas już gościliście wiele razy przy okazji waszych płyt, a to kolejnych numerów, singli i tak dalej, dzisiaj też będzie premiera. Także mam wrażenie, że już słuchacze etny znają was nieźle, no ale świetna okazja ku temu, aby, aby trochę pogadać, bo jakby nie było, no jesteście formacją, bym powiedział, mocno intrygującą i, i nawet egzotyczną, jeżeli chodzi o naszą scenę. No to powiedzcie, jak to się stało, że, że gracie tak jak gracie, bo, bo tutaj chyba trochę wyjaśnienia się przyda. No, wynika to z wielu czynników hmm. na pewno i jest to jakiś, można powiedzieć, miks naszych wspólnych doświadczeń, które gdzieś tam się połączyły. No, każdy ma jakieś swoje inne podłoże, z czego to wynika, i jak to się stało, że właśnie w takiej formie to teraz prezentujemy. No i właśnie to połączenie każdego z nas, myślę, Surtaranki jest urzeczywistnieniem tego. No i jak, jak niektórzy znają, a ci, którzy nie znają, no to jest to połączenie właśnie takich tradycyjnych indyjskich brzmień, bo używamy tradycyjnych indyjskich instrumentów, jak sitar i tabla, czy bardziej arabskich, jak sas. I darbuka, no i łączymy je z nowoczesnymi elektronicznymi brzmieniami, które są nam też bardzo bliskie i tak jak często mówimy, chcemy tą duchowość indyjską przedstawić w takiej tanecznej formie, że, żeby pokazać, że duchowość to nie tylko zamknięcie się w sobie i medytacja taka w ciszy, ale można to wszystko robić również tańcząc, bawiąc się i spędzając czas z innymi ludźmi. No i właściwie od samego początku powstało wasze no, unikatowe brzmienie, jakby nie było, bo tak y, można by się próbować doszukiwać różnych inspiracji światowych, globalnych, ale, ale w Polsce to chyba tak nikt jeszcze do tego tematu tak na poważnie nie podszedł, prawda? Wydaje mi się, że chyba nie. A jeśli chodzi też o nasze początki, to one były nie zupełnie takie jak teraz. To wszystko ewoluowało to wszystko trwało jakiś czas, zaczęliśmy jeszcze w ogóle beze mnie, to ten skład funkcjonował. Na początku chłopaki grali do zajęć jogi, ja potem dołączyłam, elektronika była bardziej okrojona i rozwijało się to do tego, co mamy teraz, czyli do y, mocnego elektronicznego brzmienia, które właśnie, tak jak Łukasz y, wspomniał, na pewno prowokuje do tańca i nam na tym bardzo zależy. Mm -hmm. Tak, no, trzeba przyznać, że, że to, co robicie, robicie y, po swojemu własną ścieżką. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać do 22:00. Y, y, jesteśmy oczywiście na żywo tutaj, moi drodzy, także jeżeli ktoś miałby jakieś pytanie, to fanpage Etna, czyli Wulkan Muzyki Świata, tam znajdziecie wątek dotyczący tej dzisiejszej audycji, no i, i dopisujcie się tam, jeżeli, jeżeli będą jakieś pytania, komentarze, to jak najbardziej zapraszamy. Przy okazji pogramy sobie trochę i waszych dźwięków, i, i, i dźwięków, które was inspirują, które w waszych duszach grają, to myślę, że to będzie jakiś klucz do tego, jak to wszystko się w waszym składzie rodzi i, i, i realizuje. A zaczynamy od, od, od waszego albumu, takiego długogrającego, który też już tutaj w audycji się pojawił i, i i bardzo fajnie wrócić do, do tej płyty e, To będzie dziesiąty temat e, To może powiedzcie co, to, co, to, co, co tak, zagramy Tytuł utworu to Hanuman A Hanuman to jest e, takie, takie bóstwo indyjskie e, Które przedstawiane jest w postaci małpy e, No i właśnie utwór jest ku jego czci można powiedzieć I'm <laughs> No tak, moi drodzy, no to już jesteśmy, myślę, na właściwych torach. Formacja Surtarang dzisiaj, moi drodzy, w naszym studiu. Spotykamy się przy okazji premiery kolejnego numeru, o którym to będziemy rozmawiać. I w sumie, właściwie zanim do tej premiery przejdziemy, to, to, to, to musimy gdzieś tam wyjść od tego, bym powiedział, mianownika indyjskiego, no bo w waszym przypadku chyba nie może być inaczej. To, Te, te, te inspiracje są dosyć czytelne i to chyba właściwe Skojarzenie, no to powiedzcie właśnie, jakie, jakie znaczenie mają Indie w tym, co robicie, i, i, i, i jak, jak bardzo gdzieś tam czerpiecie stamtąd pośrednio i bezpośrednio. No myślę, że inspiracje muzyczne są ewidentne, ale też chodzi o. Całe doświadczenie tego, co tam się znajduje, czyli w moim wypadku to było też podejście do muzyki, czy do spraw niekoniecznie muzycznych, które jest zgoła odmienne od tego, co jest u nas. I no, ten indyjski mianownik jest oczywiście obecny w muzyce, ale też myślę w takim podejściu właśnie tego swobodnego łączenia, bo w Indiach też od zawsze to łączenie kultur, łączenie różnych wierzeń było takie naturalne i wszechobecne. Obecne. I myślę, że to jest taki, ta, taki aspekt u nas w muzyce, który też widać, że nie chodzi tylko o to, że to jest indyjskie, ale o to, że właśnie to łączenie swobodne e, różnych gatunków, różnych styli muzycznych, czy po prostu różnych... Y, Tradycji, krótko mówiąc, jest takie charakterystyczne dla Indii. Mhm, mhm. No właśnie, z tym łączeniem to, to w waszym przypadku raz, że, że to znajduje ujście w tym, w tym, co robicie, ale też podejrzewam, że przy każdej podróży do Indii gdzieś tam dochodzi do jakichś fajnych właśnie miksów, kleszy, połączeń, jak, jak zwał, tak zwał, ale, ale chyba to jest dosyć naturalne, prawda? No tak, chociaż co prawda jak my jeździmy do Indii, to staramy się trochę tą tradycję jak najbardziej czerpać. i No i mamy, ta nasza podróż wyglądała tak trochę, że mieliśmy i tej dużo tradycji i nowoczesności, no bo jak byliśmy na południu Indii, to braliśmy lekcję od różnych mistrzów, którzy uczą takiej tradycyjnej muzyki i są bardzo w, te, w tej tradycji osadzeni. No ale dzięki temu możemy przekładać to później na to nowoczesne brzmienie Ale już na przykład jadąc gdzieś w Goa Na przykład gdzie też graliśmy No to już jest bardziej ta elektroniczna, nowoczesna scena widoczna Dlatego fajnie, że możemy to wszystko jakby i zaczerpnąć tego, i zaczerpnąć tego, i też zobaczyć, jak to połączenie działa tam, mm -hmm. skąd właściwie pochodzi ta muzyka, nie? więc to jest też. Jeszcze się oczywiście pojawia nasz filtr europejski, więc też ciekawym dla nas jest obserwacja, jak oni odbierają ten y, filtr, te, y, te propozycje, z którą my wychodzimy i właśnie zazwyczaj jest to pozytywny odbiór, co nas też bardzo cieszy i bardzo nam na tym zależy. Mm -hmm. No właśnie tutaj jestem, jestem ciekaw, jak to, po pierwsze, to o czym mówiłaś, czyli, czyli jak, jak ta muzyka w ogóle jest, jest czytana w, w, w, tamtych, w tamtych rejonach, ale z drugiej strony może powiedzmy w drugą stronę tak naprawdę, jak, jak bardzo ten, ten, ten indyjski wkład w tej waszej muzyce jest, czy czy te y, numery, które, które później znajdują się w, w, na albumach, e, to, to są rzeczy, które, które występują w indyjskiej tradycji? Czy, czy to jest raczej luźne podejście do, e, do tematu, jak, jak należy to czytać? No nie, no oczywiście właśnie staramy się... E... Przede wszystkim wyjść od tej tradycji No bo wszystkie utwory oprócz Dzisiejszej premiery, która będzie No to są utwory typowo tradycyjne Mantry czy stotry, czyli pieśni chwalebne Do różnych bogów czy półbogów indyjskich e, I no, Jest to odzwierciedlone, W melodiach często też, y, które Eryk proponuje, no to są Często też właśnie tradycyjne ragi Czyli takie tradycyjne melodie No które też są interpretowane przez nas Zresztą no, w Indiach też tak robią, że mają jakąś melodię, ragę, która jest później interpretowana na różne sposoby, także no jest to dla nas na pewno podstawa, nawet jak na płycie Jatra, czyli naszej drugiej płycie, gdzie już mieliśmy trochę inne podejście do tworzenia muzyki, gdzie w pierwszej wychodziliśmy od tych akustycznych instrumentów i dokładaliśmy elektronikę, tak na drugiej już potrafiliśmy podejść od drugiej strony, co nie jest w każdym utworze. Ale jednak nawet jak zaczynaliśmy od elektroniki, to wplataliśmy w, tą, w to, tą tradycję, w te tradycyjne układy melodyczne czy rytmiczne, a na pewno warstwa tekstowa to zwykle jest tradycyjna. Czasem pozwolimy sobie na e, małe zapętlenie jakiegoś fragmentu utworu czy jakiegoś e, tekstu czy nawet słowa, ale wszystko jest oparte na tych tradycyjnych jednak e, układach, tych tradycyjnych wersach i zwrotkach. To się zastanawiam, czy tutaj nie ma zaraz jakiegoś tarcia, to znaczy Erik przychodzi z, z, z, z tradycyjną melodią, z utworem, który ma kilka tysięcy lat i, i, i nagle i nagle wy do, dorzucacie do tego swoje pomysły i pytanie, czy, czy to gładko się gdzieś tam rzeźbi, czy, czy wręcz przeciwnie jest taka przepychanka trochę, w którą stronę ma to pójść, gdzie gdzie, gdzie jest ten balans? Nie ma żadnej przepychancji. <śmiech> Wszystko następuje organicznie i to też nie jest tak, że e, ktoś z nas przychodzi i e, jakoś tak z góry narzuca. Jakieś My wspólnie, wspólnymi siłami. Szukamy e, drogi, kierunku, którym chcemy podążać. E, szukamy konkretnej mantry, stotry i po prostu się na tym skupiamy. E, oczywiście to są też często nasze interpretacje, ale te melodie no nie wiem, wydaje mi się, że to po prostu jest bardzo organiczne i ta praca jest bardzo y, przyjemna i to samo po prostu jedno wychodzi z drugiego. Mhm. Jak, jak się pojawia główny motyw muzyczny, y, na przykład jakaś raga, to potem pojawiają się kolejne pomysły i kolejne, i kolejne i powstaje y, utwór. Raz, raz zaczynamy od elektroniki, czasami zaczynamy od y, instrumentów, więc też nie ma reguły. Y, po prostu to jest bardzo miły okres, czas y, tworzenia i kreacji mhm. dla nas. Dobrze, no wyszliśmy od Indii, no to teraz może te rzeczone Indie, niech nam się tutaj pojawią na antenie i to będzie taki pewnie temat, który gdzieś tam wygrzebaliście y, wśród swoich y, znalezisk, wykopalisk. Powiedzcie, co, co zagramy. To jest właśnie utwór, który y, został z nami, y, ponieważ on nas pożegnał Opuszczaliśmy Indię, ostatni dzień w Indiach, jedziemy taksówką, przepiękny dzień, Goa, na lotnisko, trochę już w środeczku czujemy smutek, że opuszczamy Indię. Nagle pan taksówkarz włącza ten utwór i zaczyna go jeszcze w dodatku pięknie śpiewać. Słońce świeci, wiatr w taksówce wieje i po prostu to jest cudowne zwieńczenie tego pobytu i właśnie chcemy się tym wspomnieniem sentymentalnym z wami podzielić. mana gore lagore maze guru bhakti man lagore 時点で la Moi drodzy, to jest Etna, czyli Wulkan Muzyki Świata. Jesteśmy tutaj na żywo z zespołem Surtarang. Jeżeli macie jakiekolwiek spostrzeżenia, pytania, komentarze, to rzucajcie. Etna, czyli Wulkan Muzyki Świata na Facebooku. Jesteśmy do 22. No, w tle nam tutaj ten indyjski szlagier przygrywa, także wszystko w klimacie. Słyszeliście, jak to w przypadku zespołu Surtarang się stało, że w ogóle ten utwór pojawił się w ich głowach, a, a dzisiaj w Radio Afera. Proszę bardzo, jaka to jest historia. No i właśnie, no, są te podróże do Indii, potem to, to wszystko gdzieś tam znajduje ujście w waszej muzyce. No muzyce, która jest taka dosyć trudna do sklasyfikowania, bo, bo, bo, bo z jednej strony dosyć, dosyć czytelny ten, ten wkład indyjskiej tradycji, ale dochodzi elektronika, ale dochodzi do tego no, tak, takie jakieś bym powiedział osobliwe podejście jeżeli chodzi o, o tempa o, o zapętlanie i, i w ogóle muzyczną wyobraźnię podejrzewam, że że, że, że dosyć szeroko należy was odczytywać i, i powiedzcie właśnie jak, jak, jak to wam z tym jest, będąc no, ekipą, która, która tworzy coś takiego na tej naszej krajowej muzycznej scenie a może już globalnej, jak, jak w ogóle do tego podchodzicie? No myślę, że jest nam bardzo dobrze z tym, bo możemy się wyrazić muzycznie i możemy te wszystkie style i gatunki muzyki elektronicznej też właśnie wpleść. Te wszystkie, które siedzą w nas tak naprawdę, bo jest tam miks i trochę psytransu, i dobowych rzeczy, i jakichś gruwowych, i bardziej transowych. Także ten przekrój elektroniki no, jest dosyć rzeczywiście szeroki. I staramy się tu też nie ograniczać, ale też staramy się to podawać, że tak powiem, systematycznie, no bo pierwsza płyta była mocno, dużo bardziej oszczędna w tą elektronikę i mieszanie styli i różnorodność, a jednak z drugą już poszliśmy trochę, że tak powiem, szerzej i daliśmy się ponieść tutaj w tych stylach i rzeczywiście jest tego trochę więcej, bo jest i, i takich etnicznych i więcej zbębnów i trochę gości zaproszonych, no tak samo jak nasz singiel poprzedni, z Romanem Mendezem, który już leciał chyba u Ciebie. W tak, Abbey. i myślę, że dzisiaj nawet się, się uda i to jest chyba też to, o czym, o czym mówisz, że e, idzie to też w taką właśnie stronę, że tę Waszą muzykę e, właściwie już, już dzisiaj trudno jest e, zawężać, tylko wręcz przeciwnie, to się, to się poszerza, prawda? Tak, dlatego staramy się określać, na początku określaliśmy nasz styl jako etnoelektronika, a później już pojawiło się określenie właściwie na świecie tego jako folktronika, czyli mieszanie folkowej muzyki z elektroniką i myślę, że to tam gdzieś najbardziej określa, chociaż wydaje mi się, że my się bardziej czujemy z określeniem etnoelektronika, mm -hmm. które bardziej do nas jakoś tutaj przemawia, tak myślę. Nie bawiąc się w etykietki, tak patrząc na to, gdzie już zdążyliście zagrać, a zagraliście już no, chyba dziesiątki, jak nie setki koncertów, można no powiedzieć. Pod 200 już. Prawie Proszę jest. bardzo, tak. <śmiech> I to są bardzo różne, różne sytuacje. To, to chyba, chyba to trochę tak jest, że tak trudno jest Was sklasyfikować, że właściwie możecie zagrać wszędzie. To może powiedzcie, gdzie, gdzie zdarza Wam się grać, gdzie, gdzie można Was spotkać. Mieliśmy tak ciekawe możliwości, że raz graliśmy na imprezie transowej przed ATB, a innym razem na punkowym festiwalu. Też był festiwal regowy, także naprawdę przekrój jest bardzo kolorowy i barwny. I wydaje mi się, nawet jestem pewna, bo przychodzą ludzie i mówią po koncercie, że to się sprawdza, że ludzie się dobrze bawią, i, I to jest ogromna wdzięczność, kiedy na przykład słyszy się słowa, że ktoś nie wiedział, że czegoś szukał, ale teraz już wie, że jakąś to pustkę zapełniło w jego muzycznym świadku, więc to jest bardzo miłe usłyszeć takie słowa, bardzo budujące i my się cieszymy, że możemy docierać do różnych um, tego typu miejsc, gdzie można by powiedzieć, że... Taki rodzaj muzyki tam nie za często występuje, a tutaj jest, nadarza się okazja i, i to jest cudowne. Moi drodzy, to teraz e, kolejny numer, który przynieśliście do nas e, do studia i tu będzie taki właśnie kontrast, bo przed chwilą e, no, było tak e, mocno e, tradycyjnie i indyjsko, indyjsko, chociaż oczywiście współcześnie, no to teraz e, będzie coś z, z drugiej strony e, półki inspiracji, prawda? Tak, teraz właśnie e, chcemy pokazać takie połączenie już elektroniki z tradycyjnymi mantrami indyjskimi. Zresztą jest to e, Shiva tandawa, czyli y, tandawa to jest taki taniec y, szywy i zresztą ten sam tekst y, pojawił się u nas na pierwszej płycie, także możecie sobie teraz posłuchać to w trochę innej interpretacji, ale już zahaczającą o te nasze klimaty, które prezentujemy. Tak, moi drodzy. Dzisiaj mieszamy wszystko i ze wszystkim, ale taka jest, moi drodzy, nasza tutaj inspiracja za sprawą naszych gości. Formacja Surta Rank w naszym studiu. Dzisiaj robimy sobie takie spotkanie i, i rozmawiamy o tym, co im w duszach gra i z, z czym to się wszystko je, skąd to się wszystko bierze w ich muzyce. A tych inspiracji jest całe mnóstwo. Naprawdę moglibyśmy tutaj jeszcze pewnie z drugą godzinę zapełnić, bowiem no, przechodzimy już niechybnie do takich naprawdę globalnych historii historii, bo zaraz singer, który już akurat znacie, bo on już, on już jakiś czas ma, kiedy ten utwór ujrzał światło dzienne... W zeszłym, roku, zeszłym, w zeszłym roku. roku, więc nie jest aż taki mhm. świeży. Natomiast była to ciekawa kooperacja, dlatego że Romana znaliśmy już wcześniej i bardzo bardzo płynnie, przyjemnie to wszystko poszło. No, tak. Roman to, to w swoją jakąś kolejną twarz pokazał, <głosy> powiedzieć, i nawet dosłownie, prawda? Tak, dosłownie. Kolorowy przedażni. teledysk tam powstał przy okazji. Tak, tak. I, i jeszcze y, ta gitara bardzo dobrze się też pasowała, bo była w takim klimacie trochę jak flamenko, a, a to też się bardzo dobrze łączy z indiami. A z kolei indyjskie melodie też się dobrze łączą, bo one tradycyjnie nie mają żadnej przypisanej harmonii do siebie, więc nawet tak jak przed chwilą ten, ten utwór leciał i e, była powiedzmy wzięta jakaś melodia jako baza tradycyjna, no to ona może mieć zupełnie inną odsłonę właśnie kiedy e, z tego naszego zachodniego punktu widzenia się doda do tego harmonię i to wtedy potrafi mieć zupełnie inny wymiar, nawet jeśli będą e, dwa wykonania tego samego utworu, który ma tradycyjną melodię I tak też w przypadku Grania z Romadem no To była nasza autorska Muzyka i tutaj może poza tekstem Nie było nic tradycyjnego Ale też właśnie ta współpraca była bardzo przyjemna I, i łatwa i taka naturalna ten numer, który za chwilę sobie przypomnimy, no tym numerem tak naprawdę, to sami powiedzieliście poza anteną, łączycie dwa różne kontynenty, wydawać by się mogło, że dwie totalnie różne e, muzyczne tradycje, a, a okazuje się, że jest tam wspólny mianownik. No tak, bo chcieliśmy tym numerem właśnie pokazać, że nawet, tak jak mówisz, w różnych zakątkach świata potrafią być spójne rzeczy, no i ten numer o tytule Agni, co w Indiach oznacza ogień, właśnie jest ku czci żywiołowi ognia. W Indiach jest to Agni, właściwie jest taki Bóg Agni, a w Meksyku jest Bóg, który się nazywa Szutlekutli. I dlatego połączyliśmy to, Roman śpiewa w tradycyjnym języku azteckim tekst, jak również po hiszpańsku. No i łączymy go tutaj z tradycyjnym indyjskim śpiewem mówiącym właśnie o tym ogniu. Dlatego otwór też staraliśmy się, żeby sam w sobie miał ogień i był dosyć ognisty i... Nam, na, na, myślę, że nam się to udało, ale no wiadomo, że to każdy słuchający sam jeszcze oceni. Przy okazji warto odpalić, bo to już powiedziałem... Yy teledysk, który do tego powstał, to też warto odnotować, bo ta wasza strona wizualna jest też, też solidnie przygotowana. Powiedzcie, jak to się dzieje w waszym przypadku, że, że, że właśnie to, ta, ta, ta, ta, ta, ta część waszej działalności również jest tak dopracowana. To również ewoluowało. Z czasem na początku było tego dużo mniej ale my po prostu, tak jak w przypadku tworzenia muzyki, poczuliśmy, że to też jest dla nas organiczne i z każdym koncertem coraz bardziej ten, ta charakteryzacja była rozbudowana. Potem pojawiły się również kooperacje z na przykład takim wspaniałym projektantem z Indii, Avi Roy, który zaprojektował kostiumy I, i tak to po prostu... Mm, wszystko działało do, do momentu, aż... Yy stworzyliśmy bardzo ciekawe sceniczne kreacje, potrafimy nawet czasami się cali pomalować i makijaże są świecące, barwne, kolorowe i myślę, że dopełniają tę estetyczną stronę naszego performowania, dlatego również tutaj powtórzę to, co powiedziałeś, zapraszam również do włączania właśnie teledysku do utworu Agni, gdzie na pewno można zobaczyć i Romana Mendeza w bardzo ciekawym wydaniu Azteckim, no i nas, gdzie też mamy bardzo barwne, kolorowalne Kostiumy, makijaże, charakteryzacje. Ewidentnie, sprawdźcie to, a my y, przypominamy sobie ten numer właśnie teraz. <śmienic> na Este de fuego te visita por los te va llevar al tomará tu El camino oscuro, abia hasta I to, moi drodzy, muzyczny pomost. Indie, Meksyk, no i jeszcze odpowiedni wkład muzyków formacji Surta Rank, która dzisiaj gości w naszym studiu. A wszystko to, moi drodzy, przy okazji premier, bo to, że ten numer przypomnieliśmy to jedno, ale tak naprawdę bezpośrednim przyczynkiem do naszego spotkania jest utwór, który już za moment i to będzie taka nasza zdecydowanie radiowa premiera tego kawałka. Co więcej, mam wrażenie, że, że tutaj to wasze pod Wejście do, do, do, do polskiej tradycji to, to, to będzie rzecz, która będzie pewnie wiel, przez wiele osób komentowana i zapamiętana i, i jestem ciekaw jak to się stało w ogóle, że, że wzięliście się za również tutaj nasze, nasze polskie tradycyjne tematy. Oczywiście w, zrobiliście to po swojemu i teraz właśnie powiedzcie może skąd to się wzięło. Tak, oczywiście zachęcamy do sprawdzania i komentowania i wyrażania swoich opinii. Jesteśmy otwarci, także e, czekamy jak najbardziej. E, ale, no a ten utwór e, jest takim luźnym można powiedzieć tworem, bo wszystkie utwory, czy z pierwszej, czy z drugiej płyty, czy singiel Agni, zawsze odnosił się do jakichś bóstw, do bogów, czy półbogów, a Et, etno, e, Indipol jest bardziej takim luźnym, można powiedzieć, utworem, e, gdzie jest taka, nawet można powiedzieć, polska przyśpiewka, która jest bez autora, która krążyła po e, Polsce e, w różnych odsłonach, e, a z indyjskiej, w indyjskiej e, wersji tekstowej również e, nie jest to jakiś tutaj sztywny sztywny tekst odnoszący się tutaj do wierzeń. Jest to też wszystko bardziej luźne. No i też luźna atmosfera pracowa... była w studio, chociaż trwało to cały dzień do nocy. I... Ale jesteśmy bardzo zadowoleni z tego efektu i z tego połączenia. No właśnie, bo ten numer to już będzie taka totalna ko kooperacja. Powiedzcie może w jakim składzie to wszystko się tutaj zadziało. To było w ogóle rok temu, a my pojechaliśmy do Indii. Wtedy w, w niepełnym składzie byłam ja i Łukasz. Dlatego, no niestety, Eryk y, nie, nie gra w tym utworze. I pewnie zazdrości. <laughs> ale, za to, ale za to w utworze gra Sanji w Korti, który y, jest też nauczycielem Eryka y, gry na sitarze, więc... Y, Tutaj powiedzmy maestro, mistrz się pojawił Więc myślę, że Erek i tak jest z tego powodu yy, ucieszony Pojawiła się również moja nauczycielka wokalu Pratima Treja, która właśnie zaśpiewała piękny tekst o tym, to jest tekst, że księżyc jest niczym cytryna na niebie i tak dalej, i tak dalej. Takie właśnie bardzo ładne, metaforyczne zwroty tam występują. No i pojawił się Kartik Krishna, który jest tutaj tego całego wydarzenia takim prowodyrem. On tutaj zorganizował to studio i to było dla nas, dla nas bardzo ciekawe przeżycie, ponieważ też dość niestandardowy sposób pracy był. To troszeczkę od tyłu. Zaczęliśmy od tego, że właśnie tak jak Państwo teraz słyszą w tle tampurę, to ja miałam taką tampurę w słuchawkach i miałam klika i do tego miałam śpiewać. To też również było dość spontaniczne, to co ja zaczęłam śpiewać, bo wcześniej mieliśmy jedną próbę, co by tutaj można połączyć, stworzyć. Ja przypomniałam sobie tę prześpiewkę ludową i, i tak wyszło, że ona się spodobała zostało to, więc ja ją zaczęłam śpiewać. Potem dograłam jakieś głosy, potem dopiero... Aha, potem była Prathima, moja nauczycielka, również był wokal, potem był Sanjeev, który nagrał siter. Na końcu były nagrane table bębny, czyli tak niestandardowo od tyłu z mojej perspektywy. Zawsze ja dogrywałam wokal już do gotowej powiedzmy instrumentalnej wersji, a tutaj było na odwrót, więc to już pierwsze było dla nas z ciekawym zagraniem, może kulturą, nie wiem, może, może tak, tak wyszło akurat tym razem, ale praca przebiegała wspaniale też. Oczywiście nie zabrakło wspaniałego czaju, który um, tutaj Gardełka nam nawilżał i w ogóle to był miły czas, przyjacielski, kreatywny. Um, no Wspaniale to wspominamy Zachęcamy również do y, zobaczenia Jak wyglądało to Od strony backstage'u Mamy taki jakby teledysk y, Właściwie to jest wszystko było Nagrywane live, więc można to włączyć, oglądać Mamy też rolki backstage'owe Z tego y, przedsięwzięcia Na Instagramie, na Facebooku Więc zapraszamy do włączania, bo naprawdę było Bardzo ciekawe doświadczenie Piękna historia, to moi drodzy posłuchajcie IndiePol Sur a, oh, ty genteku, mój genteku, a oh, ty genteku, mój genteku. nibiya banadnya gela chandra ma chandaadida nibiya nibiya sitara ne gyana shiva gyana ma chivani kitre sitara Nigana Imbiya, banana, gal, Chandra, ma IndiePol, moi drodzy, tak właśnie brzmi ten nowy, nowy numer, singiel, który zdarzył się niedawno, chociaż jak słyszeliśmy, już, już trochę, trochę od tego spotkania minęło. Formacja Sur Tarang dzisiaj była z nami, ja bardzo Wam dziękuję za to spotkanie, myślę, że parę wątków nam się udało tutaj poruszyć. Odsyłamy pewnie na, na Wasze kanały, bo, bo startuje gdzieś tam sezon taki już solidny, koncertowy, to pewnie pogracie na, na jednym, niejednym festiwalu, jak, jak rozumiem. Tak, tak. Będziemy niebawem ogłaszać festiwale, pojawimy się również w Poznaniu no i też e, na koniec powiem też e, ciekawą rzecz, bo właśnie Kartik, który zaaranżował utwór, który przed chwilą z e, no planujemy go ściągnąć w czerwcu do Poznania żeby zagrał z nami również parę festiwali i spróbujemy tutaj zorganizować również warsztaty z nim także będzie okazja poznać tą południowo-indyjską muzykę i rytmizację, co mi się wydaje jest e, no rzadko spotykaną okazją o czym będziemy jeszcze na pewno informować. Proszę bardzo. Odsyłamy, moi drodzy, do, do kanałów Surta Rank na, na Facebooku, na Instagramie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Wszystkiego dobrego Dziękujemy, Dziękujemy. Wszystkiego Dziękujemy. Dobrego. W tych realizacjach e, Bliższych i dalszych e, Z przyjemnością zagraliśmy tutaj premierowo Ten numer, e, no a na finał Zagramy tutaj gości z, z wielkiego świata Których też coś, coś do Indii Sprowadziło, prawda? Tak jest, właśnie przynieśliśmy jeszcze utwór Zespołu Gorillas, który e, może się Wielu nie kojarzyć e, z taką muzyką Ale jak ktoś śledzi ich poczynania To wie, że właśnie byli nie tak dawno W Indiach i wydali właśnie płytę e, na Którą nagrywali tam z różnymi muzykami z Indii, m.in. z Anuszką Shankar, która właśnie poleci tutaj albo leci już w tle. Dla Proszę was. bardzo. Tak, tak. Hanka Ubińska, Eryk Nowak.